Źródło kreacji Epizod 38 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Źródła kreacji. Dawno nie nagrywałem tej konkretnej audycji i tak postanowiłem do niej powrócić w samym środku tak naprawdę cyklu medytacyjnego, który rozpocząłem jakiś czas temu postanowiłem, jeżeli pierwszy raz tego słuchasz, to tak w wstępu króciutkiego, nagrać taki odcinek, serię odcinków dedykowaną medytacji, praktyce medytacyjnej. Jak to się wpisuje w koncept świadomej kreacji, w koncept przyciągania, w koncept sakratu? Przede wszystkim w taki sposób, iż Przydaje się praktyka medytacyjna wybitnie w kwestii koncentracji, w kwestii czystości, klarowności myśli, które to umiejętności czy stany, jak do tego podejść, zdają się kluczowe w praktyce świadomej kreacji. Dlatego, że kiedy przypomnieć sobie, hmm, na czym polega jej esencja? To jednym ze sposobów jej zdefiniowania byłoby, iż esencją świadomej kreacji, praktyki świadomej kreacji jest um, jakby to ująć pozostawanie na szlaku i to przebywanie na nim jak najprecyzyjniej, jak najwierniej. Czyli innymi słowy, bo to jest taka przenośna, poetycka. Innymi słowy, hmm. chodzi o to, żeby myśleć w pewien charakterystyczny, celowo, intencjonalnie obrany sposób i żeby nie robić tego okazjonalnie, powiedzmy, podczas praktyki wizualizacyjnej, że powiedzmy, wygospodaruję sobie tam godzinkę czasu raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu i wtedy usiądę i będę myślał w pewien odpowiedni sposób. Nie, chodzi bardziej w takiej już sensownej praktyce, tak na poważnie traktowanej, życiowo, jako styl życia, zrobić z sekretu, ze świadomej kreacji styl życia, wtedy bowiem można największe efekty, największe rezultaty osiągać, największy fan satysfakcję z tego mieć. Chodzi o to, że żeby zrobić z tego nawyk, żeby przemodelować to. W Sposób myślenia, który jest naszą naturą, który obieramy z przyzwyczajenia, z automatu. Nawykowo właśnie. Czyli innymi słowy, żeby zrobić z tego mentalność. Tak zwaną mentalność. Nową mentalność. Ukierunkowaną świadomie w odpowiednią stronę. Wymodelowaną w adla, hmm, dla pewnych konkretnych zamierzeń. Tych wytycznych, tych zamierzeń jest trochę, jeżeli mówimy o świadomej kreacji, o sekrecie, o prawie przyciągania. Mamy trochę w cudzysłowie wskazówek, jak sobie stworzyć model myślenia, czy tą właśnie mentalność, styl myślenia, który będzie nam sprzyjał. Hmm. Zaczynając od tak trywialnych, zdawałoby się pozornie, rzeczy, jak unikanie negatywizmów wszelaki, unikanie narzekania, zwątpienia, zdenerwowania, frustracji, wszystkiego, czego właściwie nie określilibyśmy mianem dobrych, pozytywnych uczuć, twórczych, sprzyjających, wręcz przeciwnie. Moglibyśmy powiedzieć, że są to jakieś niepokojące stany, że są to stany w takim czy innym stopniu Negatywne, więc zaczynamy od takiego sprzątania generalnego, najbardziej ogólnego, polegającego na tym, że zaczynamy przyglądać się własnym myślom, własnym emocjom, własnym nastrojom, własnemu samopoczuciu i świadomie dbać o to, w co się aktualnie angażujemy naszą uwagą, naszymi emocjami świadomie wybierać, przynajmniej się starać. Już jak się starasz, to jesteś już krok, czy nawet dwa kroki do przodu, względem tej takiej konwencjonalnej, standardowej sytuacji, kiedy nic nie robisz z własnymi myślami, tylko po prostu bierzesz, co jest. Bierzesz nastrój chwili. Bierzesz um, każdą myśl, jaka przychodzi, <grych> jaka się pojawia, jaką rozpoznajesz i dajesz jej swoją uwagę. W świadomej kreacji chodzi o to, żebyśmy wybierali żebyśmy świadomie wybierali wedle pewnej wytycznej. Wybierali to, co nam sprzyja, bardziej, dając temu uwagę, a wszystko inne hmm, odstawiali. Jak tylko rozpoznamy, że aha, to jest coś, co nam właściwie nie służy, czy nie jest po prostu nam potrzebne, nie jest przydatne, to odstawiamy to na bok. <śmiech> Więc... Y żeby chociażby taką generalną rzecz robić na co dzień, jaką jest dbanie o własne myśli, właśnie o to, żeby świadomie wybierać, świadomie inwestować w odpowiednie nastroje, w odpowiednie emocje, w odpowiednie wątki, mówiąc kolokwialnie, w naszej głowie, to chociażby do tego, żeby to osiągać, potrzebna jest pewna... Uważność. Potrzebna jest pewna koncentracja. Potrzebujemy mieć zawsze gdzieś tam w sobie hmm, takiego obserwatora równolegle do tego, że sobie żyjemy, że jesteśmy bohaterem naszego własnego życia, to potrzebujemy mieć jeszcze taki pogląd z zewnątrz równolegle, równocześnie jaki rzutujemy na samym siebie, żeby zawsze weryfikować, czy jesteśmy na odpowiednim szlaku, czy nie. Tak jak taki GPS trochę. Hm. Tyle, że w tym przypadku potrzebujemy sami dla siebie być takim GPS-em, żeby móc w każdej chwili stwierdzić lub dosyć szybko przynajmniej i zaraz za tym zareagować, czy jestem na odpowiednim szlaku, czyli czy myślę w odpowiedni sprzyjający mi sposób, czy moje emocje są odpowiednie i mi sprzyjające, mój nastrój, moje samopoczucie i tak dalej. I tak dalej. Stąd do tego wszystkiego okazuje się dosyć zrozumiałym, iż jest bardzo przydatna, może być bardzo przydatna tak zwana jasność umysłu. To, żeby tą jasnością umysłu dysponować na co dzień, najlepiej w każdej chwili, żeby móc na bieżąco weryfikować naszą własną ścieżkę, jak bardzo jesteśmy na tej ścieżce, jak bardzo jesteśmy z nią zsynchronizowani, że tak powiem czy jak bardzo się od niej oddaliliśmy, zboczyliśmy, troszeczkę zeszliśmy, czy może bardziej, czy może pozwoliliśmy sobie gdzieś tam odpłynąć, film nam się urwał, <grych> jakkolwiek. W każdym razie wracając do meritum, merytacja może się okazać hmm, bardzo przydatną na całym szeregu pól, nie tylko w świadomej kreacji, w świadomej kreacji jednakowoż może kluczową rolę odgrywać to wszystko, co zyskujemy dzięki medytacji, czyli między innymi przede wszystkim uintensywnioną koncentrację, uintensywniony pokój wewnętrzny. Wspomnianą właśnie jasność i klarowność w umyśle, w naszej wewnętrznej przestrzeni. Czym lepszą mamy tam widoczność tym łatwiej nam jest kierować. Być na tym szlaku faktycznie. Tym mniej wysiłku to wymaga. Mniej mamy tych zakłóceń, za, zaszumień. Mniej potrzebujemy się zastanawiać. Łatwiej hmm, weryfikować, łatwiej świadomie decydować. Od jakichś tam ważnych kwestii po detale wydawałoby się błahe na co dzień, które tak naprawdę są błahe tylko pozornie, dlatego że one ich moc polega na tym, że wszelkie błahostki trywialności, pospolitości życia, w jakie obserwujemy się każdego dnia, one, ich moc polega na tym, że one się często powtarzają i przez długi okres czasu. Więc to, w jakim duchu je wykonujemy, czy czym w ogóle one są, w co inwestujemy naszą uwagę, w co inwestujemy w siebie, to... Pomimo tego, że wydawałoby się rozpatrywane osobno każde te rzeczy pospolite, mało ważne, mało istotne, to jeżeli wziąć je tak razem, spojrzeć z góry na taki właśnie big picture, wielki obraz całościowo, okazać się może, że one mogą grać też dosyć kluczową, dosyć istotną rolę, więc można się też tego dopatrzeć hm. w naszym życiu. Co może mieć też istotny wpływ na kształt naszej rzeczywistości? I to właśnie to, co moglibyśmy określić mianem pospolitych rzeczy trywialnych. I przede wszystkim w jakim duchu angażujemy się w te rzeczy. Czyli znowu, w jakim nastroju, w jakim samopoczuciu, w jakim stanie umysłu, w jakich emocjach. Hm. Żeby jednak więcej już w tą dygresję nie wchodzić, Chciałbym przejść do meritum dzisiejszego epizodu um, i opowiedzieć ciąg dalszy w temacie medytacji. Dziś chciałbym rozpocząć opowiadać Tobie o technikach relaksacyjnych. Prosty relaks. Relaks, który w samej medytacji odgrywa dosyć istotną rolę z prostego powodu, a mianowicie czym bardziej jesteś zrelaksowany czy zrelaksowana tym mniej odczuwasz swoje ciało. I co ciekawe na swój sposób magiczne, zaskakujące to może robić, Kosmiczną różnicę w praktyce medytacyjnej może dosyć zaskakiwać. Dla mnie, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z odczuciami charakterystycznymi dla stanów w którym nie czujesz własnego ciała, przestajesz je właściwie odczuwać, bo ono jest tak zrelaksowane, że sobie gdzieś tam odpłynęło, właściwie już się go nie zauważa, już te bodźce do nas nie dochodzą, jest tak rozluźnione, że już większość tych bodźców do nas nie dociera. to Zaczyna się odsłaniać zupełnie nowy stan, do którego na co dzień nie przywykliśmy. Chociaż paradoksalnie, prawdopodobnie często z nim obcujemy podczas zasypiania. Tyle, że różnica polega na tym, że podczas zasypiania zwykle nie jesteśmy tego świadomi, bo odpłynęliśmy też gdzieś tam umysłem. Stąd ta różnica w medytacji i ta przewaga w medytacji, iż w medytacji zachowujemy celowo tą świadomość. Chociaż oczywiście dla początkujących czasem się zdarza, przysnąć gdzieś tam i to jest całkowicie w porządku. To się przydaje do tego, żeby doskonalić własną praktykę. Coraz to bardziej, coraz to lepiej. Natomiast warto wiedzieć, że jeżeli podczas tego rozluźniania, relaksowania naszego ciała pozostaniemy świadomi, to możemy zobaczyć, co się tam tak naprawdę kryje. Tam, to znaczy tam, gdzie jesteśmy, gdzie śpimy zwykle. Gdzie zwykle już nam się film dawno urwał. Gdzieś tam bujamy w obłokach, w siódmym niebie. Hmm. To podczas medytacji możemy zobaczyć, co to jest za stan wtedy. Co się dzieje, gdy śpimy. Możemy doznać tego i okazuje się, że to może być dosyć zaskakujące i dosyć interesujące przeżycie które możemy mieć na wyciągnięcie ręki, kiedy tylko mamy na to ochotę, kiedy mamy ochotę sobie pomedytować. Stąd ta relaksacja. Relaksacja jest kluczem. Od relaksacji zaczynamy w medytacji. To jest pierwsze, absolutnie. Po obraniu odpowiedniej pozycji, po obraniu odpowiedniej postawy względem własnych myśli, o czym już mówiłem, o tych dwóch kwestiach bardzo istotnych. Opowiadałem we wcześniejszych odcinkach źródła kreacji z cyklu medytacyjnego. Linki będą wszędzie, wszędzie gdzie trzeba. To pierwszą taką rzeczą właściwą, jak już przystępujemy do właściwej medytacji, już takiej konkretnej, to jest właśnie zrelaksowanie się. Zrelaksowanie się. Nie musimy właściwie tego robić. Ale warto to robić, dlatego że to ogromnie pomaga. Szczególnie, jeżeli zrelaksować się skutecznie i osiągnąć właśnie ten pułap, kiedy już nie czujemy, zaczynamy przestać odczuwać własne ciało i zaczyna się efekt wow. Jak to jest nie czuć własnego ciała? Ja miałem, wiesz, kiedy ja zaczynałem, miałem moje pierwsze medytacje w tym życiu, to ja byłem zdumiony. Byłem zdumiony jaki to dziwny zbiór wrażeń kiedy to ciało odpływa, kiedy już go nie czuję. Wydawało mi się na przykład, że mam inaczej ułożone dłonie, czy powiedzmy nawet, że moja dłoń jest w powietrzu, a nie gdzieś tam na przykład obok na łóżku sobie spoczywa. To miałem takie bardzo wyraźne, potrafiłem mieć od czasu do czasu, takie bardzo wyraźne powiedzmy odczucie, że byłbym w stanie jak najbardziej uwierzyć w to, że moja dłoń jest w powietrzu, że ją uniosłem na przykład intencjonalnie. Chociaż oczywiście wiedziałem z drugiej strony, że nie unosiłem dłoni, ona na pewno leży na tym łóżku, na pewno sama się nie uniosła przez przypadek yy, jakimś tikiem czy coś. Nie. No już nie mówiąc, żeby pozostała w tym powietrzu, lewitowała. No nie. Ale odczucie było realne. Odczucie było autentyczne, przekonujące, że ta dłoń lewituje faktycznie. Hm. To było tak przekonujące, że z wielką ciekawością przypatrywałem się umysłem temu odczuciu. Plus był cały szereg innych odczuć. To może być cała gama. One nie są regułą. I nie muszą też występować zawsze, przy każdej medytacji. One raczej, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to one sobie występują kiedy chcą. Nie ma żadnej reguły. Ale jakby tak wziąć i je razem, zebrać, to są dosyć egzotyczne. Jednym z takich uczuć, jakich ja doświadczyłem, podczas gdy moje ciało odpływało, podczas relaksu głębokiego, uprzedzającego, poprzedzającego medytację, to było takie odczucie, jak gdyby kołysanie. Gdyby ktoś cię kołysał, taka, taka wielka kołyska. Widziałem nawet niedawno takie charakterystyczne siedziska, takie mini hamaczki, ciekawe w takiej obudowie przypominającej Kulę, część kuli, nie całkowicie obudowaną, tylko częściowo z takim jakby zadaszeniem, a w środku znowu kulisty taki mini hamaczek, na którym można było sobie usiąść, rozsiąść się wygodnie, hm, zamościć niczym kot i, i po prostu pobujać, pokołysać. To takie uczucie kołysania, tylko że hm, bardziej nawet przypominającego coś ala huśtawka że dosyć mocno się wychylasz do przodu i następnie do tyłu. i Do przodu i do tyłu. Coś jak gdyby Ciebie huśta, buja huśta. Coś w tym stylu. Takie bardzo egzotyczne, bardzo osobliwe odczucie, bo jesteś w stanie czuć ten ruch, jesteś w stanie czuć ten pęd niemalże, i właściwie się zadziwiasz, bo nie wiesz, o co chodzi. Ja początkowo że tak miałem, nie każdy musi tak mieć, ale ja tak miałem początkowo, że ja właściwie nie wiedziałem, o co chodzi. Skąd to się bierze? Co to takiego jest? Przecież leży nieruchomo. No okej, okay, dobra, zrelaksowałem się, dobra, ciało się zrelaksowało. No to skąd ten ruch? Skąd to wrażenie ruchu? Skąd to wrażenie wręcz ruchu dynamicznego? Ale z drugiej strony było to przyjemne. Kto z nas nie lubi się huśtać? Myślę, że wiele osób mówi, ale to było dosyć przyjemne odczucie i tak jak na huśtawce lubiłem, na takiej prawdziwej huśtawce lubiłem się huśtać coraz bardziej i bardziej, tak i w tym odczuciu ciekawiło mnie, czy jestem w stanie bardziej się rozhuśtać i uzyskać jeszcze intensywniejsze wrażenie i odkryłem, że czym bardziej koncentruje się na tym wrażeniu, tym faktycznie <głos> bardziej się huś tam w cudzysłowie. To było niesamowite. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to się może w ogóle, wiesz, przeradzać w jakieś jeszcze bardziej niesamowite wrażenia, typu na przykład, że lecisz w ogóle, już nawet nie huśtasz się, tylko po prostu lecisz, odlatujesz, ale już w bardziej dosłownym znaczeniu. To może być przeżycie ekstatyczne na swój sposób. Trudno to opisać słowami, ale... Mogę tylko powiedzieć Tobie, iż jest to bardzo przyjemne, było to niesamowicie przyjemne, było to tak przyjemne, że jak doświadczałem tego, to chciałem pozostawać w tym jak najdłużej. Już zapomniałem o całej medytacji i o co w tym wszystkim chodzi w ogóle, jak zobaczyłem coś takiego, że ma miejsce, chciałem doświadczyć tego jak najbardziej, jak najdłużej. I najbliższe, kolejne merytacje moje, tak naprawdę chodziło w nich o to, żeby znowu dotrzeć do tego odczucia celowo, ale z tym już było różnie. Żeby na zawołanie to uzyskać. Z tym bywało różnie i chyba do dzisiaj mi się tego tak na zawołanie nie udaje uzyskać. Niemniej jednak relaksacja głęboka sprawia, że różne tego typu przyjemne, zaskakujące, egzotyczne wrażenia rzadkością nie są. Może nie będą częste, może, może będą, ale ale raczej nie będą rzadkie. I to jest pocieszające, raczej nie będą rzadkie. Um, jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa, jakie jeszcze wrażenia mogą się pojawiać, dosyć egzotyczne, osobliwe, podczas gdy ciało odpływa, to mogą to być swoiste ciarki, może to być odczucie przypominające energię, która gdzieś tam się pojawia, na Twoim ciele w poszczególnych partiach, powiedzmy, czy, czy się porusza. Możesz yy, mieć takie wrażenie, jakby część Twojego ciała na przykład była naenergetyzowana i jakby ta energia przepływała przez to ciało. Na przykład z góry na dół, czy, czy gdzieś tam na wskroś, wzdłuż. Czy, czy całe ciało? Czy, czy możesz czuć ciało w ogóle lżejsze? Hmm. Dużo, dużo, dużo bym mówić. W każdym razie to wszystko bardzo nam sprzyja, jeżeli chodzi o medytację, o wchodzenie, przełączanie się w ten specyficzny stan, bo właściwie medytacja jest innym stanem na swój sposób niż stan, w którym przebywamy na co dzień. Jest znacząco innym stanem, w którym dominuje, mówiąc tak w uproszczeniu i w przenośni, nasz świat wewnętrzny w którym to stanie, spotykamy się twarzą w twarz z przestrzenią naszych myśli i celowo używam określenia przestrzenią naszych myśli, a nie naszymi myślami. Możemy zrozumieć, że właściwie to my jesteśmy tą przestrzenią. Mamy możliwość spojrzenia na to w ten sposób, że my jesteśmy tą przestrzenią. Nie jesteśmy własnymi myślami, jesteśmy tą przestrzenią, w której owe myśli się pojawiają. Anthony Demerle bodajże pięknie to przyrównał do tego, że tak poetycko, że my jesteśmy niebem, po którym płyną chmury, chmurki. Tak. Możemy to zauważyć. Możemy to zauważyć, jak myśli się pojawiają i znikają. Możemy, um, możemy się fascynować i zadziwiać tym, że ten proces przebiega właściwie bez naszej um, woli. To znaczy oczywiście możemy mieć na to pewien wpływ, możemy powoływać świadomie do życia pewne myśli, chmurki, ale i... Ta nasza wola nie jest niezbędna. Hm. Możemy nawet o niczym nie myśleć, a i tak prędzej czy później ujrzymy na naszym niebie jakąś chmurkę. Ujrzymy w przestrzeni naszych myśli, w naszej wewnętrznej przestrzeni pewne wątki, które się pojawiają, gdzieś tam zerkają na nas i odchodzą dalej. W zależności oczywiście na jakim etapie praktyki jesteśmy, bo na początku to jest taki tłum. Wszyscy ze wszystkimi rozmawiają, wszystkie myśli rozmawiają z nami, czy my rozmawiamy ze wszystkimi naszymi myślami, dajemy uwagę wszystkim naszym myślom. Jest tłum. Pomimo tego, że weszliśmy w naszą wewnętrzną przestrzeń, że odwiedziliśmy nasz wewnętrzny świat, to w tym wewnętrznym świecie jest po prostu... Um, ekwiwalent centrum miasta czy centrum handlowego jest gwar. Natomiast z biegiem praktyki jak zaczynamy doskonalić naszą postawę względem myśli o której opowiadałem wcześniej w dla kreacji no to zaczyna się to uspokajać, zaczyna się robić ciszej, zaczyna się robić przestrzenniej że tak powiem, bardziej przestrzennie i na powrót zyskujemy ten spokój ale przede wszystkim dostrzegamy, jak wielką przestrzenią dysponujemy. To jest w ogóle niesamowite. O, tam położyłeś się czy położyłaś na łóżku, na sofie. Rozłożyłeś, rozłożyłaś się wygodnie na fotelu. Skrawek przestrzeni kilka metrów kwadratowych wokół Ciebie, zamykasz oczy, relaksujesz się i nagle, wow, zupełnie nowy świat, bezgraniczny. bezgraniczne. I w tym świecie pojedyncze myśli, jak Kropelki, jak kamyczki, jak ziarnka sporadyczne piasku. Jakie możliwości wtedy zyskujesz? Możesz pejzaż malować od nowa, to jest niesamowite. Hm. W każdym razie, ja tak dzisiaj w dygresję, <głosy> ale lubię mówić o medytacji. Chciałbym też przedstawić przy tym medytacji jako taką przyjemną praktykę, nie takie proste narzędzie, w sensie takie pospolite, mówię pospolite, bo mam wrażenie, że ta medytacja stała się dosyć modna. <śmiech> Ale jako tak, taką piękną rzecz, która może być bardzo przyjemna i może odkryć przed nami mnóstwo nowego, mnóstwo nowego doświadczenia. Wcale nie tylko chodzi o to, żeby wyciszyć myśli, czy zwiększyć koncentrację. Oczywiście zyskujemy to. Faktycznie zwiększa nam się koncentracja zwiększa nam się pokój wewnętrzny. Faktycznie, to wyciszenie myśli, klarowność, czystość, tak. Ale to wszystko zdaje się dziać przy okazji, jako bardziej efekt uboczny. Te konwencjonalne podręczniki medytacji zwykle chyba nie wspominają o tym, co tak naprawdę otwiera się przed nami. Chyba, że w jakiś ezoteryczny sposób to opisują, że wchodzimy w nowy wymiar, poznajemy siebie. Właściwie to jest prawda tak to określać. Faktycznie można to określić mianem nowego wymiaru, poznawania siebie, ale, ale właściwie z takiego samego określenia nie wypływa, że to może być spektakularnie przyjemne, rozkoszne. To w ogóle nie ma takich informacji, że może to być porywające, że możemy tam spotkać coś nowego, coś zaskakującego, że może się to w ogóle medytacja, niby spokojna, niby praktyka, podczas której niby nic nie robisz, może się przeobrazić w bardzo aktywną Czynność zewnątrz, w tym wewnętrznym świecie. Więc relaksacja w medytacji, w kontekście medytacji jest to tyle kluczowa, że, że dzięki niej możemy sobie, mówiąc w uproszczeniu, wyłączyć własne ciało, czyli sprawić, że będzie tak rozluźnione, że nie będziemy go czuć a przez to może nam się znacznie przyspieszyć wejście w charakterystyczny stan medytacyjny, osiągnięcie tego wewnętrznego pokoju, um, tego wewnętrznego wymiaru przestrzeni naszych myśli, tak jakbyśmy się teleportowali po prostu do samych siebie, do naszego własnego świata skutecznie. Możemy to zrobić po prostu. Możemy to zrobić z pomocą głębokiej relaksacji, która nas teleportuje po prostu szybciej. Dosyć z takim impetem. I um, może to zrobić bardziej dosadnie. Czego świetnym przykładem jest znowu paradoks. Najprostsza wydawałaby się technika relaksacyjna, jaką jest oddychanie. Technika czy techniki relaksacyjne oparte na oddychaniu wydawałoby się najbardziej pospolitymi czy najprostszymi. Z mojego doświadczenia wynika, że owszem, są one proste, ale i robią mi kolosalną różnicę. Znam również bardziej złożone techniki relaksacyjne, wymagające już pewnego udziału w wyobraźni, pewnego udziału w wizualizacji i o tych technikach też Tobie opowiem w następnych odcinkach źródła kreacji cyklu medytacyjnego i tak na logikę to te techniki bardziej złożone powinny dawać jakiś niesamowity efekt większy znacznie czy, czy bardziej skuteczny, czyli to i to natomiast w mojej praktyce wyłoniło się co innego tamte techniki bardziej złożone są bardzo dobre one potrafią służyć i tak dalej sprawdzają się jak najbardziej ale te niewinne, niewinne, najprostsze sposoby relaksacji oparte na prostym oddechu w moim przypadku okazało się, że działają kolosalnie, zaskakująco, hipnotycznie że To jest w ogóle w tym niesamowite, bo o co chodzi tak rdzennie? Na czym polega esencja technik relaksacyjnych opartych na oddechu? To na tym, że koncentrujemy się na własnym oddechu. To jest takie proste. Po prostu kierujemy własną uwagę na nasz własny oddech. Tyle, że właśnie okazuje się, że ta koncentracja na własnym oddechu wydaje się działać analogicznie do takiego hipnotezyjskiego wahadełka. I to jest właśnie ten klucz, że to potrafi naprawdę nieźle hipnotyzować, moment żartobliwie, częściowo i sprawiać, że dosyć faktycznie z impetem teleportujesz się w ten wewnętrzny świat, w tą twoją przestrzeń myśli, w ciebie jak gdyby, rozległą, bezgraniczną właściwie przestrzeń, inny wymiar. Hm. Tam, gdzie możesz spotkać samego siebie, jakiego jeszcze nie znałeś, nie znałeś. Nie do końca, przynajmniej. Możesz odkryć sporą, nową część siebie tam. I wiele innych rzeczy. A prosta koncentracja na oddychaniu może cię tam wręcz teleportować z impetem. I to jest niesamowite. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Działa jak magiczny przełącznik, jak magiczny pstryczek. Kiedy koncentrujesz się na własnym oddychaniu, może dosyć szybko zepchnąć na dalszy plan wszystko inne, jakieś potencjalne rozpraszacze. Może pomóc sobie przekierować uwagę, czy w ogóle skoncentrować, zogniskować ją na jednym punkcie. Tu niby patrz na oddychaniu. Ale faktycznie to działa. Myślę, że magia, być może, magia tego sposobu polega na tym, że Właśnie wydaje się to bardzo proste, że bardzo prostym jest skupić się na własnym oddychaniu. No co to za sztuka? Po prostu skupić się na własnym oddychaniu. Co to za sztuka? Na przykład skupić się, czy wsłuchać, skierować uwagę na własny oddech przez powiedzmy kilka minut. Co to za sztuka? To nie powinno być nic trudnego. Wręcz przeciwnie. To jest, wydaje się przecież, błahostka, banał. Faktycznie tak jest. To jest błahostka i banał. Tyle, że niesamowity efekt. To daje niesamowity rezultat. Nagle robi się ciszej, nagle robi się bardziej przestrzennie. Coś się takiego w nas wtedy pojawia, jakieś takie odczucie charakterystyczne. Um, jeżeli nie skupialiśmy się na oddychaniu po to, żeby mytować, tylko na przykład po to, żeby się uspokoić, no to doświadczamy tego samego właściwie, tylko nie idziemy krok dalej. Doświadczamy faktycznie tego, że pojawia się u nas więcej spokoju, więcej przestrzeni, ale nie idziemy krok dalej w tym kierunku, nie wchodzimy w tą przestrzeń, w ten spokój głębiej, żeby zobaczyć, co tam dalej będzie się przed nami otwierać, więc nie doświadczamy tego. Po prostu na chwilę tylko wchodzimy troszeczkę za próg, żeby troszeczkę tylko nabrać tego spokoju, troszeczkę tylko go wdechnąć, że tak powiem, nabrać świeżego powietrza i cofamy się z powrotem do życia, do codzienności, jakby z takim poglądem, że jesteśmy zrelaksowani, czy, czy naenergetyzowani zrobiliśmy sobie krótką przerwę niczym przerwę na lunch. Natomiast w medytacji szczęśliwie możemy mieć tego znacznie, znacznie więcej i dostrzec, że to, co wtedy określaliśmy, czy to, to co wtedy zdawało nam się taką relaksacją podczas powiedzmy typowego dnia pracy, takie kilka symbolicznych kilkanaście oddechów, to był zaledwie przedsionek. Hm. Przedsionek. I teraz, jeżeli chodzi o konkretne hmm, techniki z tym oddechem. Chciałbym Tobie zaproponować, czy opisać jakich ja właściwie używam, bo właściwie ten cykl medytacyjny w źródle kreacji nie jest, nie jest cyklem instruktażowym, Chciałem powiedzieć. To też jest ważne. To nie jest cykl, w którym opowiadam jak powinno się medytować. To jest cykl, w którym opowiadam jak ja medytuję, jak ja medytowałem, jakie są moje doświadczenia. Nie czuję się kompetentny, żeby ustanawiać uniwersalne sposoby, tym bardziej, że jestem przekonany, że właściwie takowych nie ma. Chociaż są sposoby, czy metody, które bardzo często działają, to jednak um, moim zdaniem nie ma uniwersalnych. Jest ich tak wiele różnych metod, podejść, taktyk. Bardziej to wygląda na to, że potrzebujemy odnaleźć własne. Potrzebujemy sprawdzić, które działają dla nas. Hmm. Jest tego sporo, jest tego trochę i okazuje się, że metoda, która działa dla mnie, może nie działać dla Ciebie, dla Ciebie może działać zupełnie, zupełnie co innego. Hmm. Chociażby taki prosty przykład, że mamy ten konwencjonalny, stereotypowy model medytowania w pozycji kwiatu lotosu. Ja absolutnie nie lubiłem, nie wydaje mi się atrakcyjną taka perspektywa, żeby medytować. W takiej pozycji, czy w ogóle na siedząco, chociaż kiedyś merytowałem na siedząco, to jednak znowuż z biegiem praktyki, jeżeli chodzi o mnie, dla mnie znacznie lepiej działa merytacja na leżąco. Ale są osoby, którym pozycja leżąca sprzyjać nie będzie, bo jednak nie uda im się podczas pozycji leżącej nie zasnąć. Więc w ich przypadku bardziej trafnym wyborem będzie pozycja np. przykład półleżąca czy właśnie w pełni siedząca. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia którą warto sobie po prostu rozpoznać, próbując różnych metod, różnych sposobów i sprawdzając, jak one się sprawdzają w Twoim osobistym przypadku. Więc jeżeli chodzi o cykl medytacyjny w tej audycji, w źródle kreacji, to bardziej jest to po prostu taki pamiętnikarski trochę zapis, w którym dzielę się własnymi doświadczeniami, własnymi wrażeniami, indywidualnym podejściem do medytacji, które działa dla mnie może coś z tego zadziała dla Ciebie um, może nie, ale możesz to potraktować jako punkt odniesienia punkt referencyjny i tak jeżeli chodzi o praktyki relaksacji oddechowej to opowiem Tobie o takich trzech najprostszych sposobach które, z których właściwie każdy może zrobić ten sam efekt um, czyli dosyć duży, ten o którym mówiłem to teleportowanie z impetem w twój wewnętrzny świat tą przestrzeń myśli w inny wymiar każda z tych metod one są dosyć do siebie zbliżone i teraz chciałbym opowiedzieć tobie na czym one polegają, zerkam sobie w notatki hmm. i tak Pierwsza z nich. Hmm. Pierwsza z tych metod to jest prosta obserwacja, tak sobie to nazwałem, prosta obserwacja. Polega ona na tym, że kiedy już obrałeś, obrałaś odpowiednią pozycję do medytacji, kiedy obrałeś, obrałaś, charakterystyczne podejście, postawę względem własnych myśli, znowu przypominam w poprzednich odcinkach źródła kreacji i cyklu medytacyjnych o tym opowiadam. to możesz zacząć kierować uwagę we własny oddech, w oddech własnego ciała właściwie i od tego się zaczyna, zacznijmy od tego. Kto oddycha? Zwykle mówimy my oddychamy, ale jakby się przyjrzeć temu bliżej, to oddycha nasze ciało. Którym my nie jesteśmy. Oddycha nasze ciało. Jako samodzielna na swój sposób istota. Jest sporo rzeczy, które nasze ciało robi samo przez się. Bez naszej w ogóle kontroli świadomej. Bez naszej świadomej decyzji. Mnóstwo. Całe mnóstwo. Oddychanie jest jedną z tych rzeczy. Zresztą. Jakby to było. Gdyby ciało oddychało tylko wtedy, kiedy pamiętamy o tym, że trzeba oddychać. To byłby dopiero wypas. <grych> jakaś motywacja do, do tego, żeby mieć klarowność umysłu, żeby ciągle pamiętać o potrzebie oddychania. Hmm. Szczęśliwie nie jesteśmy w takiej sytuacji i nasze ciało potrafi oddychać samo przez się z automatu. To nawet nie, że ma taką mentalność. <grych> Tylko po prostu ma to wbudowane bo w autopilota, w program. Jak gdyby. Przy czym... Jest taka dosyć fascynująca rzecz w tym oddychaniu, że mamy na to wpływ, jeżeli chcemy. Jeżeli chcemy, to możemy skierować uwagę w nasz oddech i robić z nim wszystko. Możemy przestać oddychać na zawołanie, możemy wstrzymać oddech, możemy wziąć głębszy oddech, możemy wziąć płytszy oddech. Wiele rzeczy możemy, ale w tej pierwszej relaksacji, w tym pierwszym wariancie, techniki relaksacyjnej opartej na oddechu, chodzi o to, żebyśmy nic nie robili, w żaden sposób nie wpływali na to, jak oddycha nasze ciało. Tylko właśnie zaczęli to odkrywać, jak nasze ciało oddycha. Zacznijmy od takiego uświadomienia sobie, że właściwie faktycznie to ciało potrafi oddychać. Niby rzecz oczywista, ale z drugiej strony... Hmm. Jeżeli ciało potrafi oddychać i robi to zwykle, za nas, w sensie bez naszej świadomej kontroli, bez potrzeby tejże, no to ciekawe właściwie jak to robi. Ciekawe jak oddycha, jaki sposób oddechu jest dla naszego ciała odpowiedni, czy to w ogóle, czy w danej chwili. Zacząć nabierać takiej ciekawości. Zacznijmy być tego ciekawi. Zaciekaw się tym. Zacznij to obserwować. Jak zewnętrzny obserwator Wsłuchując się, kierując uwagę w oddech ciała, w to, jak oddycha twoje zrelaksowane ciało. Ciało, któremu jest wygodnie, bo obrałeś obrałaś wygodną pozycję. Hmm. I ono przecież jakoś oddycha. Zwykle nie wiemy, jak. Zwykle nie dajemy temu uwagi. No bo i po co? Skoro to się dzieje samo przez się, fajnie. O to chodzi, żeby było nam łatwiej w życiu, żebyśmy nie potrzebowali dawać temu uwagi, tylko mogli zająć się tym, co dla nas ważne, tak naprawdę. Hmm. Więc zwykle nie wiemy przez to, jak nasze ciało oddycha. Teraz mamy tą sposobność, żeby się dowiedzieć. Bo wcale nie jest tak, że może oddychać bez naszej świadomości, albo że jeżeli już jest nasza świadomość, to oddycha tylko tak, jak chcemy. Jest jeszcze ten trzeci wariant, którym właśnie zajmujemy się teraz. Czyli sprawdzić, jak nasze ciało oddycha samo przez się, będąc tego jednocześnie świadomym. Czyli nie gubiąc tej świadomości, nie zajmując się niczym innym, tymi ważnymi naprawdę sprawami, tylko po prostu wsłuchując w to, jak nasze ciało oddycha. Jak to robi? Bo czy to nie ciekawe? Hmm. Ciało, które musi posiadać jakąś własną inteligencję, skoro tyle procesów samo przez się przebiega w tym ciele. To nie jest przypadek. Przecież to wszystko działa idealnie. Nie rozsypuje się. Cały czas nasze ciała nam służą. Mnogie procesy w nich trawienia, krążenia, wszystko. To, wszystko to ma miejsce. Jakie to jest złożone, wiedzą osoby, które zajmują się bardziej biologią, biochemią tym wszystkim. No i oddech, oddech. Skoro nasze ciało ma jakąś własną inteligencję, to i ciekawym może być dosyć jak zdecydowało się oddychać, na przykład w tej konkretnej chwili, kiedy sobie na przykład leżymy medytując, wchodząc w medytację. Jak oddycha, Nabrać ciekawości i obserwować z takim zastrzeżeniem, żeby wstrzymać się od jakiegokolwiek wpływu, nie wpływać w żaden sposób na ten oddech. Po to właśnie, żeby dotrzeć do tego, jak nasze ciało oddycha samo przez się. Z własnej woli, czysto, tylko i aż z własnej woli, w stu własnej woli. Czyli zobaczyć, jak ten program w naszym ciele działa. Ta wewnętrzna, powiedzmy, biologiczna inteligencja, jak działa. Żeby to zobaczyć, potrzebujemy w żaden sposób nie ingerować, nie wpływać na to, bo wtedy mamy, wiadomo, logiczne to, interferencje. Wtedy już nie widzimy, jak oddycha ciało, tylko wiemy, że na przykład dany oddech nastąpił w danym na przykład czasie, bo my tak zechcieliśmy, wprowadziliśmy jakiś impuls naszą wolą i nasze ciało się naturalnie podporządkowało, bo tak jest skonstruowane. Ustalmy sobie jednak na potrzeby tej praktyki taką wytyczną, że my chcemy odkryć, jak nasze ciało oddycha samo przez się. Więc za każdym razem, jeżeli nawet złapiemy się na tym, że gdzieś tam wpływamy na nasz oddech w jakikolwiek sposób, no to przestajemy to robić. Nie wpływamy, nie ingerujemy. Chcemy, mamy taki ambitny cel, chcemy odkryć, jak nasze ciało oddycha. Poobserwować to. Jaki tryb oddechu wybiera w tej konkretnej chwili? I jaki tryb oddechu wybierze za chwilę? Hmm. To może się okazać zaskakujące, do czego nas taka obserwacja doprowadzi. Początkowo może się wydawać, że nie da się oddychać bez wpływu. Może czasem się tak wydawać, ale wiemy doskonale, że się da. Więc poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Może użyjmy takiego triku myślowego, że niby skupiamy się na czym innym. Czyli na przykład wyobraźmy sobie w przestrzeni na przykład wyobraźmy sobie przede wszystkim przestrzeń, no czyli powiedzmy taki kosmos bez gwiazd <śmiech> albo i z gwiazdami, po prostu przestrzeń, w której sobie lewitujemy. Wyobraźmy sobie taką przestrzeń wtedy i w tej przestrzeni wyobraźmy sobie gdzieś jedną szczególną gwiazdę, taka żeby się nam podobała, jakaś taka gwiazdka w naszym na przykład ulubionym kolorze, emanująca światłem w naszym guście. W jakiś taki sposób też, który się nam podoba. Może to być jakiś pulsar, coś jakokolwiek. Wyobraźmy sobie naszą szczęśliwą gwiazdkę. I patrzmy na tą gwiazdkę. Wpatrujmy się w nią i czerpmy z tego radość. Wow, jakie to przyjemne. To może być bardzo przyjemne spotkać własną szczęśliwą gwiazdę. Ale robimy to jako trik dla naszego umysłu żeby nie wpływać na oddech. A kątem oka, wewnętrznego oka, obserwujemy, jak nasze ciało oddycha, kiedy patrzymy na naszą gwiazdkę. Jak nasze ciało oddycha. To może być wtedy łatwiejsze, bo możemy wtedy faktycznie zdać sobie sprawę, że nie wpływamy na oddech, bo jesteśmy zaangażowani w koncentrację na gwiazdce. I tylko częścią siebie, tym kątem oka, obserwujemy jednak. Jak nasze ciało oddycha? Jak to robi? Hmm. Początkowo możemy takiego triku użyć, jeżeli chcemy. Może to się okazać pomocne. Może się okazać, że nie potrzebujemy tego triku, a może się okazać, że potrzebujemy go przez jakiś czas. Później już idzie nam łatwo w ogóle nie wpływać na ten oddech i faktycznie dotrzeć do tego, jak nasze ciało oddycha samo przez się. Hmm. I możemy odkryć zaskakujące pewne rzeczy, jak na przykład to, że nasze ciało hmm, obiera, może na przykład obrać sobie zaskakująco wolny rytm oddychania. Albo powiedzmy, możemy niesamowitą rzecz odkryć to, co mnie osobiście najbardziej zaskoczyło. To, że nasze ciało, podobnie jak lubi oddychać, lubi też nie oddychać. <śmiech> to efekt efektowało dopiero. Do dzisiaj mnie to zdumiewa. Ale o tym zaraz jeszcze głębiej, szerzej opowiem. Za jakiś czas. Dzisiaj, w tym odcinku. O tym zaskakującym odkryciu. W każdym razie... Ta praktyka relaksacyjna polega po prostu na tym. Obserwujesz własny oddech. Kierujesz swoją uwagę na własny oddech. I nic więcej. Nie wpływasz w żaden sposób na to. Tylko Twoją intencją w tej praktyce jest jak najbardziej poznać, jak Twoje ciało, nie Ty, jak Twoje ciało oddycha bez Ciebie, o tak powiem. Jak Twoje ciało oddycha bez poleceń z Twojej świadomości i bez poleceń z Twojej woli. Jak robi to samo przez się. Zaciekawić się pointrygować, jak robi to samo przeście, jak to robi teraz, szczególnie, kiedy przecież mam intencję w takim specyficznym stanie być, w stanie medytacji, więc jak to robi teraz, jak to zrobi za chwilę, może zauważymy jakąś zmianę, nie tylko dowiemy się jak oddycha teraz, ale może, może zauważymy jak zaczyna się zmieniać to jego oddychanie, podejście naszego własnego ciała do oddechu, Czym bardziej ciało się relaksuje, czym więcej jest tej klarowności w naszych myślach, pokoju, to wszystko. Jak to się zmienia? Nabrać ciekawości i pointrygowania. Hmm. I poobserwować sobie po prostu chociażby kilka minut. I wystarczy. Takie podejście. To jest ta pierwsza, pierwszy wariant techniki relaksacyjnej opartej na Prostej obserwacji. Własnego oddechu. Patrzę w notatki. I teraz tak. Druga technika. Drugi wariant. Drugi wariant polega na spowolnieniu. Tak właściwie nazwałem ten drugi wariant sobie. spowolnienie. Jest to wariant, który rozpoczynamy w duchu tego poprzedniego. Czyli rozpoczynamy go tak, dokładnie tak jak ten poprzedni. Czyli po prostu, kiedy już mamy obraną odpowiednią pozycję ciała, kiedy mamy obraną odpowiednią postawę względem własnych myśli, kierujemy uwagę w nasz własny oddech. W cudzysłowie nasz własny, gdyż tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy kierowali uwagę w to, jak oddycha nasze ciało, bo to ono oddycha. I to ono oddycha przede wszystkim wtedy, kiedy my tam nie kierujemy naszej uwagi, woli, nie kształtujemy tego celowo, no to nasze ciało robi to samo przez się, więc poobserwujmy sobie, jak to robi. To może być dosyć ciekawe. Hmm. Zacznijmy obserwować, by dociec do tego, zobaczyć coś ciekawego. Jak nasze własne ciało się ma dzisiaj? Hmm. Jak oddycha? Jak będzie oddychało za chwilę? Też pomocnym w tej obserwacji bardzo może być jeszcze wyobrażenie sobie, że oddychanie jest dla Ciebie całkowitą nowością, że stykasz się z tym po raz pierwszy. Zupełnie. Jeżeli potrafisz sobie coś takiego wyobrazić, że nigdy wcześniej nie zetknąłeś, nie zetknęłaś się z oddychaniem, po prostu żyłeś, żyłaś bez tego. I nagle budzisz się we własnym ciele, w tym, tym ciele jakby nowym, które oddycha, ale ty nie znasz takiego terminu, takiego pojęcia jako oddychanie. No ale to ciało oddycha, ty nie wiesz, że oddycha, wiesz i nie wiesz, wiesz, bo um, odczuwasz, że coś robi, ale nie wiesz, bo wyobraziłeś czy wyobraziłaś sobie, że nie znasz pojęcia oddychania, więc właściwie nie wiesz, co to jest takiego. I o to chodzi. Taki eksperyment myślowy może pomóc też w pogłębieniu tej praktyki, jej intensywności i efektywności. Wyobraź sobie, że oddychanie jest dla ciebie całkowitą nowością, kompletnie czymś egzotycznym. Więc obserwując to oddychanie nabierasz postawy takiej czystej, totalnej kartki, jak osoba, która obserwuje zupełnie nowy zmysł, powiedzmy, którego do tej pory nie znała, czy zupełnie nowe zjawisko, z którym do tej pory się nigdy nie zetknęła. Czysta kartka pełne zaciekawienie, już milion procent, zaciekawienia, pointrygowania i takiej bardzo uważnej obserwacji, którą zwykle dysponujemy, kiedy stykamy się z czymś całkowicie nowym. To wtedy nasze zmysły są wyostrzone, jesteśmy maksymalnie skupieni na obserwowaniu tego, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej, jak najbardziej to chłonąć. Tak jakbyś po raz pierwszy zakosztował, zakosztowała nowego owocu, jakiegoś tropikalnego, egzotycznego, którego nigdy, nigdy, nigdy wcześniej nie jadłeś, nie jadłaś, to wtedy Twoje zmysły są maksymalnie uintensywnione na odczuwanie smaku, percepcji, konsystencji, bo przecież nie wiesz, czego się spodziewać. Właśnie. Podejdź do oddychania w ten sposób. Jak gdybyś nie wiedział, nie wiedziała, czego się spodziewać. Coś kompletnie nowego. I poobserwować to. Oddych. Jak to jest? Co się dzieje? Co tak naprawdę się dzieje? Co to jest, to całe oddychanie? Hmm. Jakie to uczucie? Jakie to uczucie? Jak to przebiega? Jak to bym później opisał komuś też, kto nigdy wcześniej się z czymś takim nie zetknął, ale nie miał możliwości zakosztowania tego, choćby na chwilę, tak jak ja teraz. Więc zaczynam ten drugi wariant też od tej prostej obserwacji. Przyjrzenia się, jak dycha moje własne ciało samo przez się. Jednakże, Robię to tylko jako wstęp. Aby następnie bowiem przejść do delikatnego wpływania moją własną wolą na ten oddech. Starając się ów oddech spowolnić. Hmm. Spowolnić oddech. Ale w taki sposób który nie będzie ode mnie wymagał siły. Nie będzie ode mnie wymagał wysiłku czyli nie chodzi o to, żeby starać się na siłę wydłużyć wdech i wydech maksymalnie ile tylko się da. Nie, o to absolutnie nie chodzi. Chodzi o maksymalne wydłużenie, spowolnienie wdechu, wydechu, ale w takim stopniu jaki jest możliwy, póki nie wymaga żadnego wysiłku od nas, od Ciebie. Czyli potrzebujesz się dosyć uważnie wczuć w siebie i zobaczyć, na ile jesteś w stanie wydłużyć sobie oddech, wdech na przykład, żeby to jednocześnie nie wymagało od Ciebie wysiłku. Czyli, wiesz, to już w tym stanie powinno być łatwe, bo jak leżysz, powiedzmy, na przykład leżysz w już w zrelaksowanej pozycji, przygotowana do merytacji, to już jakieś rozluźnienie powinno być obecne. Już powinno być Ci teraz wygodnie, w sporej mierze, więc powinno być łatwiej znacznie dostępne dla Ciebie, żeby wykryć, kiedy tylko cokolwiek wymaga wysiłku. Tak jakbyś wykrył czy wykryła, że zaczyna cię uwierać coś w którymś miejscu, na przykład krzywo ustawiona poduszka, i to jest znacznie łatwiej wykryć, kiedy większość Twojego ciała jest zrelaksowana. To wtedy to jest dosyć jaskrawe odczucie, że coś tam Ci przeszkadza, jakiś kant czy coś. Tak samo tutaj. Jak starasz się celowo spowolnić oddech, wdech czy wydech, to powinno być dosyć łatwym teraz dla Ciebie spostrzec, kiedy, w którym momencie to spowalnianie zaczyna jednak wymagać od Ciebie wysiłku. I kiedy tylko spostrzeżesz, że zaczyna wymagać od Ciebie wysiłku, to przestajesz to robić, przestajesz spowalniać. I podczas tej praktyki, powtarzając to spowalnianie, dotrzyj do takiego właśnie modelu, w którym maksymalnie spowolnisz wdech, maksymalnie spowolnisz wydech, ale właśnie tak, żeby nie było potrzebne wkładanie w to, energii, wysiłku, żadnego. Czyli zapewne to trochę prób będzie wymagało. Mniej, więcej, nieważne ile. Chodzi o to, żeby dotrzeć do tego, żeby absolutnie żadnego wysiłku nie było, a jednocześnie chociaż troszkę udało się wydłużyć. Tutaj, uwaga, nie jest ważne jak bardzo uda Ci się wydłużyć wdech. Nie jest tak, że czym dłużej, tym lepiej. Czym dłuższy Ci ten oddech wyjdzie, Ty lepiej. Nie. To nie ma tak naprawdę znaczenia, jak bardzo uda Ci się go wydłużyć. Chodzi o to, żebyś osiągnął, osiągnęła jakąkolwiek zmianę, jakiekolwiek spowolnienie. Czyli wcześniej mówiłam o tym, żeby obserwować, jak ciało oddycha samo przez się. W tej praktyce chodzi o to, żeby to spowolnić. Choćby odrobinę spowolnisz naturalne oddychanie ciała, i już masz tą praktykę z sukcesem. Więc przyglądasz się, jak oddycha Twoje ciało i w którymś momencie starasz się własną wolą, własną świadomością spowolnić, spowalniasz po prostu ten oddech, ale w taki sposób, który nie będzie wymagał od Ciebie żadnego najmniejszego choćby wysiłku, wkładania energii, czyli obserwując czy nadal jestem zrelaksowany? Czy nadal jestem zrelaksowana? Wczuwając się w ten relaks i mam być cały czas tak zrelaksowany, jak do tej pory. A jednocześnie mam wydłużyć ten oddech w jakimkolwiek stopniu, ale mam być cały czas tak samo zrelaksowany, tak samo zrelaksowany. To jest zwykle możliwe. Wydłużyć oddech w jakimkolwiek stopniu bez wysiłku. Spokojnie. Bo ciało, myślę, że mogę tak stwierdzić, zwykle nie oddycha optymalnie samo przez się, Czyli w sensie optymalnie w tym znaczeniu, że zwykle samo przez się nie nabiera na przykład najwięcej powietrza czy, czy najdłużej, tylko jakąś tam wypośrodkowaną wartość gdzieś tam pomiędzy skrajnościami. Więc zwykle mamy jakąś przestrzeń manewru. Możemy osiągnąć to spowolnienie spokojnie, nadal bez wysiłku. Ten wysiłek się gdzieś tam pojawia dopiero bliżej tych skrajności, jak chcemy jakieś rekordy pobijać <śmiech> tego spowolnienia, ale tutaj nie o to chodzi. Więc myślę, że rozumiesz już ten wariant praktyki. Spowolnienie, spowolnienie. Jest jeszcze jeden element yy, bardzo ważny w tej praktyce. Mianowicie, hmm, ale właśnie, jeszcze zanim o tym elemencie, to jeszcze jedna rzecz, zerknęłam na do dodatki, która może pomagać Tobie w tym spowolnieniu to liczenie. Możesz się wspomagać liczeniem. Na przykład liczyć podczas wydechu. Liczyć podczas wydechu. Jeden, dwa, trzy. Liczyć i jednocześnie obserwować, jak jesteś zrelaksowany, jak jesteś zrelaksowana podczas każdej cyferki. I tyle cyferek wyliczyć, ile się ten stan, poziom relaksu nie zmienia. Zapamiętam sobie wtedy, jaka cyferka, jaką cyferkę osiągnąłem ostatnią kiedy ten poziom relaksu się nie zmieniał, kiedy żaden wysiłek nie był potrzebny. I powiedzmy, jeżeli udało mi się policzyć do pięciu, no to następnym razem mam łatwiej, bo już nie potrzebuję właściwie wsłuchiwać się tak uważnie w to, jaki mam poziom relaksu, tylko po prostu wystarczy, że w tym samym tempie oddychając, nadając oddechowi wolniejsze tempo, policzę sobie do pięciu. I tyle. Więc to może być dosyć też pomocne. Ale i hmm. Jeszcze jest jedna rzecz, nowość kolejna w tej praktyce, którą jest hmm. czas pomiędzy wdechem a wydechem. Właśnie, nie ja odmieniałem o tym już. <śmiech> Spróbuj powołać do życia ten czas. Czas pomiędzy wdechem a wydechem, czyli... Powiedzmy, że bez, bezwysiłkowy, spowolniony wdech zajął mi liczenie do pięciu. I powiedzmy, że wydech też liczenie do pięciu, tak dla ułatwienia. I chociaż oczywiście to mogą być różne wartości dla wdechu, wydechu, ale teraz tak dla ułatwienia wziąłem, że pięć tu, pięć tam. Powiedzmy, że policzyłem do pięciu, nabrałem powietrza w spowolnionym tempie, w zwolnionym tempie. Licząc do pięciu nabrałem powietrza. I teraz zamiast wypuszczać to powietrze, to znowu moją wolą, moją świadomością powołuję do życia stan pomiędzy. Czyli po prostu nie wypuszczam tego powietrza i znowu nie wypuszczam go tak długo, jak długo nie wymaga to ode mnie żadnego wysiłku. Czyli to samo mogę zastosować, co wcześniej. Wczuwać się w mój własny relaks, w poziom własnego relaksu. Mogę nawet liczyć znowu, żeby sobie pomóc. I wykryć, w którym momencie to wstrzymanie się od wypuszczenia powietrza już pewnego wysiłku by wymagało. Wtedy zapamiętuję sobie cyferkę i znowu powiedzmy, że hmm, mogłem policzyć do pięciu. <gryw> znowu moja ulubiona cyfra. I wypuszczam powietrze nadal w spowolniony sposób, bezwysiłkowy, czyli licząc powiedzmy do pięciu, bo w moim przypadku liczenie do pięciu jeszcze nie wymagało żadnego wysiłku przy spowalnianiu wdechu, wydechu. Więc wydycham, wypuszczam powietrze. Po wypuszczeniu powietrza też mogę powołać do życia kolejny taki odcinek pomiędzy wydechem a wdechem. Ale nie muszę. Mogę poprzestać na tym pomiędzy wdechem a wydechem. Czyli znowu nabieram powietrza. To jest obojętne, ale jeżeli jest dla Ciebie dostępne powołać ten odcinek pomiędzy wdechem a wydechem, jak również pomiędzy wydechem a wdechem, to super. Hm. Jeżeli nie, to skoncentruj się na tym pomiędzy wdechem a wydechem. Więc wdycham znowu w spowolniony sposób. Liczę. Bez absolutnie żadnego wysiłku. Żeby nie było żadnego wysiłku. Osiągnąłem ten pułap piątki. Zatrzymuję się. Zatrzymuję się. I jest ten stan pomiędzy wdechem a wydechem. Liczę sobie na przykład. Oczywiście znowu tak, żeby absolutnie żadnego wysiłku to ode mnie nie wymagało. Utrzymywanie tego stanu, wstrzymywanie się przed wydechem. I wypuszczam powietrze. Hmm. Taki model. Patrzę w notatki. Hmm. na tym polega ten wariant techniki relaksacyjnej spowalniania to jest właściwie całość czyli oddychasz właściwie generalnie w ten sposób spowalniając, przy czym jak już zauważyłeś i zauważyłaś, nie chodzi o to w tej praktyce, żeby spowalniać ten oddech coraz bardziej i bardziej, tylko żeby dotrzeć do pewnego pułapu stałego, który jest możliwy bez wysiłku i ten pułap sobie po prostu poutrzymywać przez jakiś czas. Czyli tyle, ile chcemy praktykować tą technikę relaksacyjną, powiedzmy te kilka minut, powiedzmy. Ale tak naprawdę... Ile chcesz, ile Ci przyjemnie. To tyle sobie popraktykować i poobserwować, jak to wpływa na, na Ciebie, na Twój świat wewnętrzny, na Twoje samopoczucie, na Twój nastrój, na to, co się dzieje w Twoich myślach. Hmm. Na odczucie spokoju, na wszelkie inne odczucia niespodziewane, niespodziankowe pozytywnie. Hmm. Poobserwować, bo właśnie o to chodzi w tych wszystkich praktykach relaksacyjnych, że one przełączają nas, teleportują w inny hmm, stan, właśnie, gdzie esencją, wydaje się, czy kwintesencją tego, wydaje się stan medytacyjny, głęboko medytacyjny, hmm, który jest znacząco innym stanem niż jesteśmy na co dzień. Dlatego kilka minut dobrej takiej medytacji już kilka minut, może, może być ekwiwalentem takiej bardzo, bardzo zdrowej, dogłębnej drzemki, hmm. możemy czuć się odświeżeni niemalże jak po całej nocy, oczywiście to jest szczyt tak naprawdę, to jest ideał jakiś, yy, którego ja na przykład nie osiągam, chociaż z drugiej strony nie jest też tak, że mam skrajny że kilkuminutowa medytacja nic mi nie daje, czy mało, czy śladowo, nie, jednak potrafi robić dosyć istotną różnicę już kilkuminutowa, Potrafi sprawić, że um, zamiast po prostu z powrotem wchodzić w swój dzień, który gdzieś tam cały czas z impetem sobie płynie, to jednak wchodzę tak jakby z powrotem z punktu startowego na spokojnie, już bez tego pośpiechu całego, bez, bez mnogości tych wątków. Jestem jednak zresetowany na swój sposób, przyjemnie i, i mogę to wszystko na świeżo z czystym umysłem, z czystą świadomością hmm, wziąć, że tak powiem. To się udaje już po kilkuminutowej medytacji. Jak najbardziej, jeżeli to jest taka właśnie dobra medytacja, zagłębiłeś, zagłębiłaś się wystarczająco mocno w siebie, to już to wystarczy. Nawet taka króciutka medytacja wystarczy, żeby. Um, nie być porwanym przez swój dzień, że tak powiem, tylko właśnie zrobić sobie taką przerwę, wziąć to na nowo, może się okazać, że to bardzo przydatnym, taka umiejętność, nawet żeby kilka razy sobie robić w ciągu dnia taki reset i, i wyjść do zadań, do zagadnień dnia codziennego z punktu czystej kartki na swój sposób z takiego odświeżenia się. Hmm, może się okazać, że jesteśmy wtedy, że na przykład łatwiej nam jest się czymś zająć coś ogarnąć, coś zanalizować, hmm. że coś na przykład nas już tak bardzo nie, nie przytłacza, że jesteśmy bardziej śmiało nastawieni do jakichś tam wyzwań. Cały szereg rzeczy. Już kilkuminutowa medytacja. co dopiero o takiej pełnowymiarowej, takiej sesji z prawdziwego zdarzenia, tak powiem mówiąc, gdzie na przykład merytuje sobie godzinkę. Hmm. W każdym razie mamy to Spowolnienie. Ten drugi wariant z techniki relaksacyjnej opartej na oddechu. I wreszcie trzeci wariant, wariant, który stanowi fuzję. Fuzję tych dwóch poprzednich. Nazwałem mu wariant naturalnym oddychaniem. I stanowi on połączenie tych dwóch już opisanych. Wykonujesz go w sposób następujący. Obierasz odpowiednią dla ciebie pozycję medytacyjną wygodną, odpowiednie nastawienie, postawę względu własnych myśli, kierujesz, zaczynasz kierować uwagę w stronę własnego oddechu. Oddechu Twojego ciała. Jak Twoje ciało oddycha? Jak moje ciało teraz oddycha? Ciekawe, ciekawe jak on teraz to będzie robić. A jak będzie robić to za chwilę? Bardzo ciekawe. A jeszcze wyobrazić sobie do tego, że po raz pierwszy stykam się z oddychaniem. No, to już w ogóle. Jak to będzie wtedy? powsłuchiwać się z prawdziwym zaciekawieniem, wręcz może pointrygowaniem. Powczuwać, jak ciało, jak to ciało oddycha, jak wykonuje tą czynność. Jak im tempie, w jakim tempie, jak długo, jak szybko, jak głęboko, płytko. Czy robi na przykład samo przez te przerwy między wdechem, wydechem, to też jest ciekawe. Właśnie. Bo może się okazać, że faktycznie samo przez się też robi te przerwy. To, co powiedziałem wcześniej dzisiaj, że może się okazać, że ciało tak lubi oddychać, jak również lubi nie oddychać samo przez się, z własnej woli. Że wcale nie chodzi o intencjonalne wstrzymywanie oddechu, że ciało samo przez się może odnajdywać przyjemność czy potrzeby, a może jedno i drugie, w od czasu do czasu w ogóle nie oddychaniu. Hmm. Mogą zaskakiwać Cię długości tych odcinków nieoddychania. Tylko tyle powiem. Hmm. To jest dosyć interesujące zagadnienie, gdyż okazuje się, że właściwie można postrzegać, można postrzegać te odcinki pomiędzy wdechem a wydechem, czy wydechem a wydechem, że ciało wtedy oddycha, ale czym innym niż powietrzem, niż tlenem. Hmm. Ja doszłem do takiego wniosku na podstawie odczuć, na podstawie tego, jak się wówczas czułem, bo potrafiłem oczywiście skierować, to jest łatwe dla Ciebie, również będzie, potrafiłem skierować uwagę w to, jakie odczucia towarzyszą temu stanowi, kiedy ciało z własnej woli nie oddycha. Robi sobie przerwę pomiędzy na przykład wdechem a wydechem. Potrafiłem zobaczyć, w słowie, co wtedy czuję. Zdać sobie sprawę z tego, co wtedy czuję, jak się czuję, o, tak w uproszczeniu, można powiedzieć, jak się wtedy czuję. I zdałem sobie sprawę wtedy, że czuję się przyjemnie, czuję spokój, spokój, przyjemność. Hmm. Na swój sposób to było wręcz rozkoszne, zaskakujące. A jeśli tak, to doprowadziło mnie do takiego wniosku, że, skoro tak, to mojemu ciału coś przyjemnego się dzieje. Hmm. Być może wdycha wtedy energię sobie jakąś na przykład, kto wie. No ale to taka dygresja. W każdym razie, wróćmy do opisu techniki hybrydowej naturalnego oddychania, więc kierujesz uwagę w to, jak Twoje ciało oddycha, nie wpływając na to w żaden sposób. Robisz to przez jakiś czas, na początku. Następnie zaczynasz wpływać, czyli początkowo wykonywałeś czy wykonywałaś ten pierwszy wariant samej prostej obserwacji. Następnie po pewnym czasie zaczynasz powoli, delikatnie, taktownie wpływać na sposób w jaki Twoje ciało oddycha, czyli ten wariant drugi spowolnienia. Zaczynasz spowalniać powoli, taktownie, delikatnie oddech ciała, wydłużając wdech, wydłużając wydech, być może pomagając sobie liczeniem podczas wdechu, wydechu, jak również powołując do życia ten odcinek pomiędzy wdechem a wydechem, podczas którego również możesz dla pomocy sobie liczyć. I wydłużasz ten wdech, wydłużasz wydech, wydłużasz ten odcinek pomiędzy, tak bardzo, jak to tylko możliwe, bez wysiłku, bez potrzeby wkładania w to siły. I powtarzasz takie oddychanie w takim spowolnionym tempie przez jakiś czas. Powtarzasz. Następnie, i tu jest ta nowość w tej praktyce hybrydowego oddychania, naturalnego oddychania, która polega na tym, że po pewnym czasie takiego spowolnionego intencjonalnie oddychania z powrotem przełączasz się na tą prostą obserwację, czyli przestajesz wpływać i ciekawi Cię, jak Twoje ciało zachowa się teraz. Jak ono będzie oddychać teraz? Czy zmieni samo przez się sposób oddychania na inny? Jak bardzo zmieni, jeżeli w ogóle. Nie mamy żadnych celów w tym, żeby, żeby nasze ciało zareagowało w odpowiedni sposób. Jedynym celem jest po prostu zaobserwowanie, co zrobi nasze ciało. Cokolwiek by zrobiło, będzie dobrze. Mamy po prostu to zaobserwować bez jakiejkolwiek ingerencji, bez wpływu. Czyli z powrotem przełączasz się na tą prostą obserwację. Z zaciekawieniem, co teraz zrobi Twoje ciało. Jak będzie oddychać? W jaki sposób? I jak to się będzie miało do tego sposobu, który wcześniej przedstawiłeś, przedstawiłaś własnemu ciału. Spowolnionego sposobu oddychania. Hmm. Więc obserwujesz przez jakiś czas. Po upływie tego jakiegoś czasu, z powrotem przełączasz się na tryb intencjonalnego spowolnienia. Hmm. I, I tak naprzemiennie, jak powinien się domyślasz, w którymś momencie być może zauważysz, że twoje ciało samo przez się przejęło, przynajmniej w części, ten nowy wzorzec, który mu zaprezentowałeś, zaprezentowałaś wolniejszego oddychania. Przy czym, przypominam, zaznaczam, to nie jest naszym celem, żeby faktycznie tak się stało, ale możesz zaobserwować, być może tak się stanie, że faktycznie ciało przejmie. Hmm. Podąży za tym nowo wyznaczonym rytmem, samo przez się i możesz z takim efektem wow, nie obserwować, jak twoje ciało oddycha samo przez się, bez jakiejkolwiek ingerencji z twojej strony, bez kontroli, bez wpływu, bez modelowania celowego, to znaczy, że możesz coś, czegoś własne ciało nauczyć, jakie te brak. Czy w jakiś sposób wejść we własnym, z własnym ciałem w dialog. Hmm. Jeżeli chodzi jeszcze o te odcinki pomiędzy wdechem a wydechem, to z notatek sobie jeszcze wyczytałem, że charakterystycznym odczuciem, które ja odebrałem podczas tych stanów charakterystycznych również, było odczucie regeneracji. To było dosyć do mnie ciekawe, jest nadal regeneracji. Hmm. Być może to właśnie szczególnie skłoniło mnie do postrzegania tego stanu jako takiego, że ciało może wtedy wdycha faktycznie coś tylko innego niż powietrze. Czyli właśnie jakiś rodzaj energii czy coś, skoro czuję się regenerowany aktywnie. Właśnie konkretnie w tym odcinku, podczas tego odcinka pomiędzy wdechem a wydechem, kiedy ciało nie oddycha i co ciekawe, następna rzecz, ten odcinek może być zaskakująco długi, bez żadnego wysiłku, sam przez ja zaobserwowałem już wielokrotnie z wielkim zdumieniem podczas medytacji, podczas choćby głębokiej relaksacji, że moje ciało często sobie sięga po właśnie takie przerwy poddechu i czyni je zaskakująco długimi. To tak jest, od kilku do kilkunastu wręcz sekund potrafi być i mnie zdumiewa notorycznie, jak nawet przez te kilkanaście sekund nie ma takiego efektu, jak powiedzmy chcę intencjonalnie wstrzymać oddech i czuję w sobie to narastające napięcie, wysiłek, to absolutnie tam czegoś takiego nie ma. Jest całkowicie swobodne nie oddychać. Wręcz przeciwnie, tak żartobliwie trochę mówiąc, oddychanie, powrót do oddychania wydaje się wtedy taką formalnością, którą ojej, najchętniej bym nie sięgał. <śmiech> no ale skoro trzeba, no to już w ostateczności. Takie odczucia odczytuje z własnego ciała. <śmiech> Że ono się bardzo dobrze czuje nie oddychając, no ale wraca, w którymś momencie wraca, no dobrze, wrócę <śmiech> i zaczyna na powrót podejmować ten oddech. To jest dosyć zaskakujące dla mnie, jeden z bardziej zaskakujących odkryć hmm. podczas tak niewinnej, niepozornej praktyki jaką jest prosta relaksacja, polegająca na prostej koncentracji i na własnym oddychaniu, nam no, tak niepozornej pospolitej wydawałoby się czynności. Hmm. Więc myślę, że przedstawiłem Tobie już wszystkie warianty techniki najprostszej, techniki relaksacyjnej, czyli techniki relaksacyjnej opartej na własnym oddechu, którą możesz stosować jako następny krok we wstępie do własnej medytacji, żeby znacznie skuteczniej wejść w ten Relaks w ten inny świat, wewnętrzny świat, w siebie samego, w siebie samą, w twoją własną przestrzeń, w inny wymiar. Okazuje się, że może robić niebagatelną różnicę, tak niepozorna, oddechowa praktyka właśnie w tym osiągnięciu tegoż medytacyjnego czy przedmedytacyjnego stanu bardzo tak czy owak charakterystycznego, jeżeli odnieść go do stanu, w którym zwykle się znajdujemy w ciągu dnia. Można oczywiście merytować i bez tego, bez technik jakichkolwiek relaksacyjnych, niemniej jednak techniki relaksacyjne mogą nam znacznie to przyspieszać, ułatwiać, pogłębiać, intensyfikować. Ja zauważyłem, bo i testowałem warianty z i bez tych technik, i jeżeli chodzi o mnie, to zauważyłem, że te techniki relaksacyjne właśnie pełnią rolę taką windującą, że one tak wywindowują nas, że tak powiem, znacznie szybciej, właśnie z takim impetem, A mnie, no, powinienem powiedzieć, mnie wywindowują z impetem od razu, że czuję się znacznie szybciej, bardziej, mocno bardziej zrelaksowany, rozluźniony, znacznie prędzej osiągam ten pułap, kiedy nie czuję własnego ciała, Um, ten pułap spokoju, ten pułap koncentracji niezmąconej, ten pułap, kiedy mój wewnętrzny świat jest bardziej pusty niż pełny, że nie ma tam tego chaosu, o którym mówiłem. Tego, um, hmm. jak ja to określiłem? No to co to masz w tym centrum handlowym, tego zgiełku całego? Za to jest pustka, coś tam może sporadycznie, jakiś wątek, ale to tylko, wiesz, tak przeminie, <śmiech> pojawi się i zniknie, nawet w takiej formie, że. Nie jesteś do końca przekonany, niż przekonany, czy to faktycznie miało miejsce. A ta generalnie jest pustka, cisza, pokój. Masz przestrzeń całą, niczym całe płótno do zagospodarowania wielowymiarowe, takie 3D albo i nawet wyżej. <grym> Masz jakby otwarte drzwi, szeroko otwarte wrota do nowej przygody, jaka się przed Tobą rozpościera poprzez medytację, a jednocześnie... Hmm, Stajesz się, wiesz, wychodzisz z takiej praktyki medytacyjnej, powiedzmy po godzinie medytacji, i czujesz się odświeżony, czujesz się na swój sposób nowy. Częstokroć po dobrej medytacji czuję, można czuć w sobie coś nowego. Hmm, to jest takie ciekawe dosyć też odczucie, że można w sobie czuć coś nowego. W uproszczeniu można to określić, że czujesz się jak nowonarodzony, ale. Ciekawsze i bardziej intrygujące jest to, po przyjrzeniu się temu odczuciu można dojść do wniosku, że jest w tym coś więcej, że dokładnie tak jakbym coś nowego w sobie czuł, jakbym był wzbogacony o coś. Nie tylko naenergetyzowany, nie tylko odświeżony, wypoczęty, zrelaksowany, ale jeszcze wzbogacony o coś. Jakbym dobrał jakiegoś orzeźwiającego prysznicu z jakiś wód specjalnych, źródlanych, mineralnych, wysokowartościowych, kto wie, nie jakieś metaforycznie, jakkolwiek to powiedzieć, ale można czuć się kimś hmm, mówiąc językiem informatycznym, zupgradeowany, zaktualizowany, na swój sposób coś nowego, odnowiony. No może nie będę bardziej wchodził w tą dygresję, skonfrontuj to z własnymi doświadczeniami, zobacz, czy też będziesz czegoś takiego doświadczać, czy może czego innego. Medytacja może dawać mnóstwo różnorakich doznań. To jest rzecz, to jest praktyka, która może do całej gamy doświadczeń prowadzić, ale o co mi chodzi w tej wypowiedzi, to o to, że kiedy wychodzisz z takiej sesji medytacyjnej, wstajesz powiedzmy z łóżka, z sofy, z fotela, to um, w kontekście świadomej kreacji, również w kontekście prawa przyciągania sekretu, jakkolwiek nazwać, um, już jesteś w marszu bardziej marszu bardziej kompetentna, bo między innymi dlatego, bo masz w sobie więcej pokoju, więcej klarowności, więcej czystości, więcej przestrzeni, jak gdyby w sobie, um, wiesz, łatwo wyobrazić sobie, co może taka praktyka zrobić na dłuższą metę stosowana jak może wywindować Twoje umiejętności, żeby na przykład trzymać się nawyków odpowiednich, myślowych na co dzień, żeby jak najczęściej łapać się na tym, co nieodpowiednie i jak najszybciej korygować tor, hmm. to może ogromną różnicę zrobić w naszym życiu. I co jest przyjemniejsze, to, że świadomość, że to może ogromną różnicę zrobić w praktyce świadomej kreacji, czy to, że może to ogromną różnicę zrobić tak czy owak w jakimkolwiek temacie, w naszej codzienności? Czy może wszystko naraz? Hmm. Ciekawe, czy ciało zrelaksowane wolniej się starzeje? <grystanie> Okej. Okay. No myślę, że to będzie wszystko na dzisiejszy odcinek Źródła Kreacji, dedykowany rozpoczęciu technik relaksacyjnych. Od najprostszych, od najbardziej pospolitych w cudzysłowie, że to byłem mówiąc. Technik polegających na koncentracji na oddechu. Hmm. Niepozorne techniki o dużym potencjale. W następnych odcinkach źródła kreacji opowiem Tobie o następnych technikach, tak sądzę, już bardziej złożonych, bardziej angażujących wyobraźnie. wyobraźnię. I coraz bardziej zagłębiamy się w ten świat medytacji. Hmm. Było mi bardzo miło spędzić z Tobą trochę tego czasu. Dziękuję Tobie za uwagę. Życzę Tobie przyjemnego poranka, wieczoru, nocy. Dnia, w jakichkolwiek koordynatach czasowych się znajdujesz, to był 38. epizod źródła kreacji wewnątrz cyklu medytacyjnego, specjalnego cyklu dedykowanego praktyce medytacyjnej, mówił Tomasz.